To jest zwycięstwo nasze, wiara nasza. Te słowa z listu świętego Jana przychodzą mi na myśl i cisną się do serca. Gdy staję wraz z wami na tym miejscu na którym dokonało się szczególne zwycięstwo człowieka przez wiarę. Przez wiarę, która rodzi miłość Boga i bliźnich. Jedną miłość. Miłość największą. Taką, która gotowa jest życie położyć za brata swego. A więc zwycięstwo przez miłość, która ożywia wiarę aż do granic ostatecznego świadectwa to zwycięstwo przez wiarę i miłość odniósł w tym miejscu człowiek, któremu na imię Maksymilian Maria nazwisko Kolbe z zawodu jak pisano o nim w rejestrach obozowych, ksiądz katolicki. Z powołania syn świętego Franciszka, z urodzenia syn prostych, pracowitych, bogobojnych ludzi z okolic Łodzi. Z łaski Bożej i osądu Kościoła błogosławionych. W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć czterem milionom ludzi z różnych narodów. Ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo, podobne do zwycięstwa samego Chrystusa. Oddając się dobrowolnie na śmierć w błogrze głodu za brata. Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wiadomo, że nieraz tutaj bywałem. Bardzo wiele razy. I wiele razy schodziłem do celi śmierci Maksymiliana Kolbe. I wiele razy klękałem pod murem zagłady. I przechodziłem wśród rozwalonych krematoriów nie mogłem tutaj nie przybyć jako papież. Przybywam więc do tego szczególnego sanktuarium, w którym narodził się, mogę powiedzieć, patron naszego trudnego stulecia, Podobnie jak dziewięć wieków temu narodził się pod mieczem na skałce Stanisław, patron Polaków. Przychodzę więc i klękam na tej golgocie naszych czasów, na tych mogiłach. W ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Klęgam przy wszystkich po kolei tablicach brzezinki, na których wypisane jest wspomnienie ofiar oświęcimia w następujących językach polskim, angielskim, bułgarskim, cygańskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hebrajskim, jilisz, flamandzkim serbo-chorwackim niemieckim norweskim rosyjskim rumuńskim węgierskim włoskim zatrzymam się wraz z wami drodzy uczestnicy tego spotkania na chwilę przy tablicy z napisem w języku hebrajskim napis ten wywołuje wspomnienie narodu którego synów i córki przeznaczono na całkowitą eksterminację. Naród ten początek swój bierze od Abrahama, który jest ojcem wiary naszej, jak się wyraził Paweł Starszy. Ten to naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie nie zabijaj. W szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania wobec tej tablicy. Nie wolno nikomu przejść obojęty. I jeszcze jedna tablica wybrana. Tablica z napisem w języku rosyjskim. Nie dodaję żadnego komentarza. Wiem. O jakim narodzie mówi ta tablica. Wiemy, jaki był udział tego narodu w ostatniej straszliwej wojnie. Wojnie o wolność ludu. I wobec tej tablicy nie wolno nam przejść obojętnie. I wreszcie tablica w języku polskim. Polaków zginęło w czasu ostatniej wojny 6 milionów jedna piąta część narodu. Jeszcze jeden etap wiekowych zmagań się tego narodu, mojego narodu, o podstawowe swoje prawa wśród narodów Europy. Jeszcze jeden głośny krzyk o prawo do własnego miejsca, na mapie Europy jeszcze jeden bolesny rozrachunek z sumieniem współczesnej ludzkości. Wybrałem trzy tablice. Należałoby zatrzymać się przy każdej. I tak też uczynił. Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci.